W pierwszym rozdziale swojej Ewangelii apostoł Jan mówi o Słowie Boga, które stało się ciałem, o Synu Boga, który przyszedł na ziemię w ludzkim ciele, w ludzkiej postaci. Mówi o powołaniu przez Niego pierwszych uczniów. I w drugim rozdziale czytamy, że w kanie galilejskiej Miało miejsce wesele, na które Pan Jezus wraz ze swoimi uczniami został zaproszony. I tam na tym weselu Pan Jezus dokonał pierwszego cudu, zamienił wodę w wino. I apostoł Jan skomentował to słowami w wierszu jedenastym: taki początek cudów. Uczynił Jezus w kanie galilejskiej i objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Był to pierwszy cud, który objawił Jego chwałę. Kim On jest? Czytamy, że uczniowie w Niego uwierzyli, ale czytając dalej Ewangelię, Widzimy, że wielokrotnie potykali się w tej wieży. Następnie po kilku dniach spędzonych w Kafarnaum Pan Jezus udał się do Jerozolimy, ponieważ zbliżała się Pascha Żydowska. W wierszu 14 czytamy, że zastał w świątyni sprzedających woły, owce, gołębie oraz tych, którzy siedzieli i wymieniali pieniądze. Wtedy Pan Jezus zrobił bicz i wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły oraz rozsypał pieniądze wymieniających i poprzewracał stoły. Do sprzedających powiedział wynieście to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca domu kupieckiego. I przypomnieli sobie uczniowie, że jest napisane, gorliwość o Twój dom pożera mnie. Wtedy Żydzi zapytali, jaki znak nam pokażesz, skoro to czynisz. Kiedy pada to wyzwanie skierowane do Jezusa, jaki znak uczynisz, jest w nim domaganie się potwierdzenia, Autorytetu, że Jezus ma prawo robić to, co robi. I mówią: pokaż nam znak, zrób jakiś znak, żebyś dowiódł tego, za kogo się podajesz. I wtedy Jezus im odpowiedział: zbóżcie tę świątynię. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją wzniosę. Oczywiście Żydzi słysząc to wyzwanie Myśleli o tej świątyni, w której się znajdowali O tej świątyni, z której Jezus wypędził tych kupców W której narobił tyle zamieszania I mówią do Niego 46 lat budowano tę świątynię A Ty ją w trzy dni wzniesiesz? Ale Jan wyjaśnia że Jezus nie mówił o tej ziemskiej świątyni zbudowanej z kamienia, ale w XXI wierszu mówi, że Jezus mówił o świątyni swego ciała. W pierwszym rozdziale Jan pisze, a słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I tam używa takiego słowa, które oznacza namiot, rozłożyć namiot zamieszkało wśród nas. Słowo stało się ciałem i jakby rozłożyło namiot wśród nas. I jest to słowo, które było używane na opis namiotu zgromadzenia, tego, co Izraelici mieli, zanim zbudowali Bogu świątynię, miejsce, w którym przebywał sam Bóg. Jezus teraz do nich mówi, zbóżcie tę świątynię. Ja jestem świątynią, we mnie mieszka Bóg. Mówi, zburzcie tę świątynię, a ja ją w trzy dni odbuduję. Oczywiście oni nie rozumieli, o jakiej świątyni on mówi. Jan nam wyjaśnia, że nie mówił o tej ziemskiej świątyni, że tą zburzy, mają zburzyć, a on ją odbuduje, ale mówił o świątyni swojego ciała. Jezus zapowiadał od samego początku, że jego ciało zostanie zabite, ale on po trzech dniach odbuduje to, co ludzie myśleli, że zniszczyli. Powstanie Jezusa z martwych miało być właśnie tym cudownym znakiem, dowodzącym, że Jezus był tym, za kogo się podawał. Że jest Bożym Pomazańcem, Mesjaszem, Synem Boga, Zbawicielem Świata. W Ewangelii Mateusza w XII rozdziale czytamy o tym, jak Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, a Jego uczniowie byli głodni i zaczęli rwać kłosy i jeść. I kiedy faryzeusze to zobaczyli, zarzucali Jego uczniom łamanie szabatu, żydowskiego dnia odpoczynku, w którym nie wolno było wykonywać żadnej pracy. Wtedy Pan Jezus przytacza historię króla Dawida, który uciekając przed żądnym jego krwi szalonym królem Saulem, gdy był głodny, wszedł do świątyni, do Bożego domu i jadł chleby pokładne, chleby, których nie wolno było jemu jeść, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom. Następnie Pan Jezus powołuje się na służbę kapłanów, którzy służąc w świątyni w każdy szabat, w ten sposób naruszają szabat, a są bez winy. Następnie Pan Jezus dobitnie stwierdza, że między nimi jest ktoś większy niż świątynia, Jezus mówi, oto między wami jest ktoś większy niż świątynia. Pomyślmy o tym. Jezus twierdzi, że jest większy niż świątynia. Miejsce, które Bóg obrał sobie za mieszkanie. Miejsce, w którym zamieszkała Boża obecność. Dla pobożnego Żyda, nie było świętszego miejsca na całej ziemi. A Jezus staje przed nimi i mówi, tu jest ktoś większy niż świątynia. Co to znaczy? W jakim wymiarze w świątyni zamieszkał Bóg? W jakim wymiarze w świątyni zamieszkała chwała Boga? W jakim wymiarze zamieszkał Bóg w Jezusie? w jakim wymiarze chwała Boża zamieszkała w Jezusie. Czytamy, że w Nim zamieszkała cała pełnia bóstwa. To znaczy, że nie jakiś fragment, nie jakaś część, nie jakiś element Boga, ale cały Bóg zamieszkał w Jezusie. Dlatego Jezus, stojąc przed nimi, mógł powiedzieć, tu jest coś więcej niż świątynia. Kim był ten człowiek? Za kogo się uważał? Za kogo się podawał? Wielu ludzi dzisiaj twierdzi, że Jezus nigdy nie twierdził, że był Bogiem. To stwierdzenie, tu jest ktoś większy niż świątynia, jak mamy rozumieć? O czym on mówił? O tym, że jest aniołem? Że anioł to ktoś większy niż świątynia? Że to wielki człowiek, nauczyciel, prorok, który jest większy niż świątynia? To bluźnierstwo. Tylko Bóg jest większy niż świątynia. Tak jak Jezus mówi o ołtarzu i o darze na ołtarzu. Żydzi nie mogli uwierzyć, że w Jezusie zamieszkała cieleśnie cała pełnia bóstwa. Nie jakaś cząstka, ale cała pełnia. Wszystko to, kim jest Bóg. Co więcej, w następnych słowach Jezus nazywa się Synem Człowieczym. My najczęściej to odczytujemy jako człowiek, Syn Człowieczy. Ale jest to tytuł, który był proroczym tytułem z Księgi Daniela. Daniel w swojej księdze, kiedy mówi o przyjściu Jahwe, kiedy mówi o przyjściu Mesjasza, posłańca Jahwe, używa tytułu Syn Człowieczy. I to był ulubiony tytuł, którym Jezus sam siebie nazywał. Że on jest tym wypełnieniem proroctw Daniela, że on jest Synem Człowieczym. I mówi, Syn Człowieczy jest też Panem Szabatu. Pan Szabatu. Kto jest Panem Szabatu? Kto jest Dawcą Szabatu? Kto jest tym, który zapoczątkował Szabat? Sam Jachwe jest Dawcą i Panem Szabatu. Jezus mówi, Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Tylko Jahwe decydował o tym, co wolno, a czego nie wolno czynić w święty szabat. Dzień upamiętniający Boży odpoczynek po sześciu dniach stworzenia. Jaki człowiek waży się zwać Panem Szabatu? W żydowskich uszach, to musiało brzmieć jak godne kary bluźnierstwo. Jednak Jezus zostawia osłupiałych faryzeuszy i udaje się do ich synagogi, gdzie był człowiek, który miał uschniętą rękę. I oni patrzyli na niego i czytamy, że chcąc go oskarżyć, zdali mu pytanie, czy wolno uzdrawiać w szabat. Jezus mówi, że jest panem szabatu. Więc oni pytają go, skoro jesteś Panem szabatu, to powiedz nam, czy wolno uzdrawiać w szabat. I Pan Jezus cierpliwie im tłumaczy, że wolno w szabat dobrze czynić i uzdrawia tego chorego człowieka, a faryzeusze zamiast w niego uwierzyć naradzali się przeciwko niemu w jaki sposób go zgładzić. To niesamowite, jak Jezus, dokonując czynów, mówiąc o tym, kim jest, głosząc dobrą nowinę, spotyka się z wrogością ludzi, którzy czytali Pisma, którzy byli znawcami Pisma, którzy dzień i noc czytali, studiowali, i głosili innym i nie zobaczyli w nim tego, o którym te Pisma świadczyły tak jak wielu ludzi dzisiaj, czytają, czytają, czytają i Jezusa Chrystusa nie widzą. Nie widzą, że o Nim to świadczy Mojżesz i prorocy i psalmy. Nie widzą. Nie widzą Jezusa Chrystusa, który tam jest objawiony. Patrzą na Niego i mówią to anioł. Patrzą na Niego i mówią to człowiek. Patrzą na Niego i mówią to prorok. Patrzą na niego i mówią, to posłaniec Boży, ale nie widzą w nim Pana Szabatu. Nie widzą w nim kogoś większego niż świątynia. Jezus uzdrawia tego człowieka w Szabat, ale w następnych wierszach czytamy, że uzdrawia mnóstwo ludzi, które za nim poszło. Żydzi patrząc na to wszystko mówią, on łamie Szabat, on łamie Szabat. Nie widzą pana szabatu, ale widzą człowieka, który łamie w ich mniemaniu szabat. Są tak ślepi, chociaż znają pisma, chociaż mogą cytować pisma, mogą wam przytoczyć wszystkie wersety od A do Z, a jednak są ślepi, a jednak nie widzą pana chwały. Ludzie natomiast, widząc to, co on robi, pytają się: Czy to jest syn Dawida? To kolejny tytuł Mesjasza, syn Dawida. Dawid w swoich psalmach prorokował o przyjściu Jahwe, o przyjściu jego Pana, który był jednocześnie jego synem. To był kolejny mesjański tytuł i ludzie zastanawiali się, czy to jest Mesjasz, czy to jest ten syn Dawida zapowiadany, który miał przyjść. Pamiętajmy, że to wszystko dzieje się w dniu szabatu, Jezus demonstruje, że On prawdziwie jest Panem Szabatu, ale faryzeusze, ci właśnie pobożni ludzie, ci znawcy Pisma, słysząc jak ludzie zastanawiają się, że Jezus jest Mesjaszem, w 24 wierszu mówią, On nie wypędza demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, władcę demonów. Zobaczcie, do czego religijny człowiek, nieznający Jezusa, jest w stanie się uciec. Będzie bluźnił, będzie wykręcał, będzie szukał jakichś niedorzecznych nawet argumentów, żeby tylko bronić swojego przekonania. Jakże tragiczne w życiu wielu ludzi którzy za wszelką cenę będą bronić swojego przekonania, swojej organizacji, swojego Kościoła, swojej grupki i swoich doktryn i swoich nauk, będąc ślepymi na to, co mówi Pismo i na to, co demonstruje Jezus Chrystus w swoim życiu i swoim działaniu. Oni już nie mając lepszych argumentów twierdzą, że Jezus mocą Belzebuba wypędza demony. Pan Jezus, słysząc te słowa, dowodzi ich niedorzeczności i ostrzega religijnych fanatyków, że w swej ślepej gorliwości dopuszczają się bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Złe, bluźniercze słowa faryzeuszy dowodziły, że nie byli prawdziwie pobożnymi ludźmi ale złymi drzewami, które rodziły złe owoce. Zobaczcie, co Pan Jezus do nich mówi od 34 wiersza. Plemie żmijowe, to jest określenie żydowski idiom, które oznacza synowie diabła, plemie wężowe, jesteście potomkami węża, diabła. Jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi, gdyż z obfitości serca, mówią usta, dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie Twoich słów będziesz usprawiedliwiony I na podstawie Twoich słów będziesz potępiony Wtedy niektórzy z uczonych w piśmie i z faryzeuszy odpowiedzieli Nauczycielu, chcemy widzieć znak od Ciebie To już słyszeliśmy Pokaż nam jakiś znak, udowodnij Kim jesteś? Pokaż nam jakiś znak. A Jezus im odpowiedział, pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku. Ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku proroka Jonasza. Jak bowiem Jonasz był w brzuchu wielkiej ryby trzy dni i trzy noce, tak syn człowieczy będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce Ponownie widzimy faryzeuszy, którzy żądają znaku Żądają uwiarygodnienia, potwierdzenia, że Jezus jest Mesjaszem Że jest Synem Człowieczym zapowiadanym przez proroka Daniela Że jest Panem Szabatu, że jest kimś większym niż świątynia Jezus mówi, nie będziesz dla was żadnego znaku. To dziwne, bo przecież Jezus wciąż dawał znaki, czyniąc te wielkie rzeczy, ale mówi, nie będzie takiego znaku, jakiego wy oczekujecie. I tutaj Pan Jezus powołuje się na historię tego dziwnego, zbuntowanego proroka, który uciekał przed Bogiem i Bóg stworzył wielką rybę, która go połknęła, kiedy ten próbował uciekać przed Bogiem. I wydaje się, że Jonasz zmarł w brzuchu tej wielkiej ryby, ale Bóg go wzbudził z martwych. I po trzech dniach i trzech nocach spędzonych w brzuchu wielkiej ryby, Jonasz został wypluty na brzeg, przed którym uciekał. To wydarzenie, mówi Jezus, to jest proroctwo. Proroctwo, mówi, które dla was będzie znakiem, którego szukacie. Jonasz był w brzuchu wielkiej ryby trzy dni i trzy noce i tak Syn Człowieczy, Mesjasz, będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce. Podobnie, jeśli przewrócicie kartkę na początku szesnastego rozdziału, czytamy, że faryzeusze i saduceusze, wystawiając go na próbę, prosili, aby pokazał im znak z nieba. A więc widzimy po raz kolejny, w XVI rozdziale, na samym początku, że faryzeusze, saduceusze, czyli ci, którzy w ogóle nie wierzyli ani w życie po śmierci, ani w żadne zmartwychwstanie, ani w aniołów, to byli liberałowie tamtych czasów. Ludzie, którzy czytali pisma i nie wierzyli w aniołów, o których te pisma świadczyły. Nie wierzyli, że człowiek po śmierci ma jakieś istnienie. Oni wierzyli, że tylko tutaj teraz jest życie. I wiecie, że dzisiaj też jest wiele takich kościołów W kościołach liberalnych Naucza się, iż Tylko tutaj mamy życie Że nie ma życia po śmierci Nie ma zmartwychwstania Nie ma Królestwa Bożego, które przyjdzie w chwale Oni w to nie wierzą Nauczają o Jezusie jako dobrym nauczycielu Który umarł Który nam przekazał moralne życie I powinniśmy tak żyć Jak w kazaniu na górze mówił Takie jest nauczanie w wielu kościołach liberalnych Dzisiaj Współcześni Saduceusze Ci ludzie znowu wystawiają Jezusa na próbę I proszą, by pokazał im znak z nieba Znak z nieba? Hmm. Żeby uczynił coś niezwykłego na niebie, żeby wszyscy to zobaczyli A Jezus im odpowiedział Gdy nastaje wieczór, mówicie, będzie pogoda Bo niebo się czerwieni Rano zaś, to mówicie, dziś będzie niepogoda Bo niebo się czerwieni jest zachmurzona Obłudnicy Wygląd nieba umiecie rozpoznać A znaków tych czasów nie możecie? Pokolenie złe i cudzołożne Żąda znaku Ale żaden znak nie będzie mu dany Oprócz znaku proroka Jonasza Niestety nie tylko faryzeusze Saduceusze i uczeni w Piśmie mieli problem z rozpoznaniem znaków czasów i prawdziwej tożsamości Jezusa. Nawet Jego uczniowie zmagali się ze zrozumieniem, kim jest ich nauczyciel. Jak czytaliśmy na początku Ewangelii Jana, kiedy zamienił wodę w wino, uwierzyli w Niego. Ale to nie znaczy, że w pełni pojęli, kim On jest. W następnych w wierszach tego szesnastego rozdziału Pan Jezus pyta swoich uczniów W czternastym wierszu mówi Za kogo mnie, syna człowieczego, uważają ludzie? A oni odpowiedzieli Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza A jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków Nic się nie zmieniło, bracia, siostry No tak, Jezus jest święty Tak, Jezus jest sprawiedliwy tak, Jezus jest dobry, tak jak Jan Chrzciciel, tak jak Eliasz, no, tak jak Jeremiasz, tak jak jeden z proroków. Tak, Jezus jest dobry. Nie zobaczyli w Nim Pana Szabatu, nie zobaczyli w Nim kogoś większego niż świątynia, nie zobaczyli w Nim Syna Bożego, Syna Człowieczego, Syna Dawida. Ale Jezus pyta ich, a wy, za kogo wy mnie uważacie? I wtedy Szymon Piotr odpowiedział, Ty jesteś Chrystusem, Ty jesteś Pomazańcem, Ty jesteś Synem Boga Żywego. I wtedy Jezus powiedział do niego, błogosławiony jesteś Szymonie Synu Jonasza i każdy jeden jest błogosławiony, który w Jezusie Chrystusie zobaczy Syna Boga Żywego który rozpozna w nim Chrystusa, Bożego Posłańca, Bożego Mesjasza, Bożego Zbawiciela. Błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jonasza, bo nie objawiły Ci tego ciało i krew, to znaczy nie dowiedziałeś się tego od ludzi, ale mój Ojciec, który jest w niebie, On Ci to objawił. I wtedy Pan Jezus też kieruje te słowa do Szymona Piotra, które są fundamentem katolickiego myślenia na temat papiestwa, chociaż tutaj nic to wspólnego z papiestwem nie ma. Jezus mówi, ja ci też mówię, ty jesteś Piotr, co znaczy kamień, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. I Jezus nie mówi, że na nim zbuduje swój kościół, on jest tylko kamieniem. Mówi, że na skalę zbuduje swój kościół i Piotr w swoim liście wyjaśnia, że tą skałą, na której kościół jest zbudowany jest sam Jezus Chrystus. On jest skałą, tak jak Jachwę jest skałą, tak Chrystus jest skałą, na której jego kościół jest zbudowany. Jezus mówi dalej do niego, dam ci klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związanej w niebie a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Czy tutaj Pan Jezus nie ustanawia go pierwszym papieżem? O, w innym miejscu Pan Jezus mówi dokładnie te same słowa do pozostałych uczniów. Mówi do nich, że im daje taką moc związywać i rozwiązywać na ziemi. I mówi, cokolwiek zwiążecie, będzie związane, cokolwiek rozwiążecie, będzie rozwiązane. Tutaj mówi to do Piotra, kiedy Piotr wyznaje go synem Boga i tą samą moc Pan Jezus daje każdemu, kto uzna Go za Syna Boga. Daje Mu moc swego ducha, daje Mu moc związywania i rozwiązywania na ziemi. I wtedy przykazał swoim uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Chrystusem. Odtąd, wiersz 21, odtąd zaczął Jezus tłumaczyć swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy, i że musi wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie i że musi być zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Pan Jezus tłumaczył swoim uczniom, że to wszystko musi się stać. To wszystko, o czym prorokowali Mojżesz, Psalmy i prorocy, ale Piotr, ten Piotr, który przed chwilą złożył takie wyznanie o Jezusie Chrystusie, który tak został pobłogosławiony przez Pana Jezusa, kiedy usłyszał o tym, że Jezus ma być zabity, że ma cierpieć, wziął Pana Jezusa na bok i zaczął go strofować. Wyobrażacie sobie? Gdyby Piotr rozumiał, kim jest Jezus, nie ważyłby się tego zrobić. Ale Piotr nie rozumiał, z kim ma do czynienia. Chociaż wierzył w Niego, chociaż wyznał Go przed chwilką, że jest Synem Boga, chwilę później bierze Go na bok i strofuje Go, mówiąc Zmiłuj się nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A Jezus odwrócił się i powiedział do Piotra, odejdź, ode mnie szatanie ha wyobrażacie sobie, że ten pierwszy papież rzekomo przez Jezusa jest nazywany szatanem o co chodzi w jednej chwili Piotr ma zrozumienie dane mu od samego Ojca w niebie i widzi w Jezusie Syna Bożego ale za chwilę, kiedy słyszy jego słowa o cierpieniu o śmierci poddaje się innemu duchowi, poddaje się duchowi szatańskiemu i staje się ustami szatana. To niesamowite, jak wierzący człowiek może w jednej chwili przemawiać z Ducha Bożego, ale jeśli nie trzyma się blisko Chrystusa, jakże łatwo może zacząć przemawiać zupełnie z innego natchnienia. Jakub w swoim liście Przemawia do wierzących i mówi, bracia, nie pozwólcie, żeby z waszych ust wypływała słodka woda i gorzka woda. Nie pozwólcie sobie na to, żeby z waszych ust wychodziło błogosławieństwo i przekleństwo. Nigdy, przenigdy nie możemy zdać się na słowa ludzkie. Nawet jeśli ten człowiek przemawiał przez całe lata dobrze, nawet jeśli przez całe lata przemawiał z natchnienia Bożego Ducha, wiedzmy, że najlepszy nawet człowiek może w swej słabości, w swoim lęku, tak jak Piotr tutaj, stać się ustami zła, złego, ustami szatana. Dlatego nie możemy polegać na, na, na, na słowach żadnego człowieka, nie możemy wierzyć w żadnego nieomylnego papieża. Nie ma nieomylnego człowieka, nie ma nieomylnych ludzi, Wszyscy ludzie są trawą, wszyscy ludzie są słabi, wszyscy ludzie popełniają błędy. Jakub w swoim liście pisze, bracia, my wszyscy dopuszczamy się wielu występków i nie ma, mówi, między nami człowieka doskonałego w mowie. Mówi, jeśli i tak jest doskonały w mowie, to on już jest doskonały. <laughs> Niestety, jako ludzie popełniamy błędy. Mówimy czasami dobrze, budująco, z Boga, ale niestety chwilę później potrafimy powiedzieć taką głupotę i takie zło, niestety. Dlatego zawsze z ostrożnością słuchajmy słów ludzkich i osądzajmy je przez prawdę Bożego Słowa, które jest taki Amen, w którym nie ma żadnego kłamstwa, żadnej ciemności. Tam nie jest tak, że raz Duch Boży natchnął, a później jakiś inny Duch. Nie, tu mamy Słowo, które czytamy jest całe natchnione, przez Boga, do poprawy, do wykrywania błędów, do wychowywania nas w sprawiedliwości. Pan Jezus, słysząc te słowa Piotra, mówi odejdź ode mnie, szatanie, jesteś dla mnie zgorszeniem, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie. Pan Jezus, jak widzieliśmy w Ewangelii Łukasza, którą czytałem na początku, wielokrotnie nauczał swoich uczniów, zapowiadając swoją śmierć, i zapowiadając zmartwychwstanie. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale Pan Jezus tłumaczył, że Jego śmierć jest niezbędną częścią Bożego planu zbawienia. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale i 14 wierszu Jezus mówi: ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje owce mnie znają, jak mnie zna ojciec. I ja znam Ojca i oddaję moje życie za owce A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I tutaj Pan Jezus nie mówi o jakichś dwóch klasach wierzących, nie mówi tu o dwóch owczarniach. Pan Jezus tutaj mówi o poganach do których z Ewangelia ma dotrzeć i którzy zostaną włączeni w przymierze Bożego Ludu. I będzie jedna owczarnia, nie będzie już Żyda ani Poganina, ale będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. I dalej Jezus mówi, dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie, mam moc je oddać i mam moc je znowu wziąć. Ten nakaz otrzymałem od Bego Ojca. Pan Jezus wyraźnie pokazuje nam, że On zna Ojca, Ojciec Jego zna i że Pan Jezus przychodzi z polecenia Ojca, od Niego otrzymał ten nakaz i mówi, ja to dobrowolnie robię. Ja sam kładę życie za owce, bo miłuję moje owce. Ja jestem dobrym pasterzem, który kładzie swoje życie za owce. Nikt mi go nie odbiera, mówi. Nikt nie miał mocy odebrać mu życia. Ale Jezus mówi, ja sam je kładę. Mam moc je położyć i mam moc je wziąć. Taka jest wola Ojca. I jeszcze przy kilku innych okazjach, tutaj już nie mamy czasu, żeby czytać te wszystkie miejsca, ale Pan Jezus wyraźnie zapowiedział swoją śmierć. Jak. I mające nastąpić po trzech dniach i nocach jego wstanie. I ewidentnie kapłani i faryzeusze po kilku razach zrozumieli dosłowność tych zapowiedzi. Gdyż jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale od 62 wiersza, po ukrzyżowaniu Jezusa i złożeniu jego ciała do grobu następnego dnia. Zebrali się u Piłata i oznajmili. Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel powiedział, gdy jeszcze żył, po trzech dniach stanę. Widzicie? Faryzeusze, kapłani, dotarło do nich w końcu i przypomnieli sobie Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 62-63 wiersz. Przypomnieli sobie, że Jezus powiedział po trzech dniach zmartwychwstany. Prosili więc Piłata, aby zabezpieczył grobowiec aż do trzeciego dnia, aby przypadkiem jego uczniowie nie przyszli w nocy, nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi, powstał z martwych. A więc oni nie wierzyli, że Jezus zmartwychwstanie, ale kombinowali sobie, że jeśli Jezus to zapowiedział, to być może jego uczniowie zechcą go wykraść z grobu i okłamać wszystkich, że on powstał z martwych. I Piłat powiedział, macie straż, idźcie, zabezpieczcie jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grobowiec, pieczętując kamień i stawiając straż. I jak czytaliśmy, to był wielki kamień. To nie był taki jakiś kamień, który byle kto by odsunął. Pytanie, czy uczniowie Pana Jezusa spodziewali się Jego zmartwychwstania? Czy trzeciego dnia po Jego ukrzyżowaniu czaili się, czekali gdzieś tam w okolicach grobów z nadzieją, że zobaczą znowu swojego Pana? Niestety wygląda na to, że uczniowie nie wzięli sobie do serca zapowiedzi Jezusa o Jego zmartwychwstaniu. Po Jego okrutnej śmierci byli zupełnie zdruzgotani. Czytamy, że płakali, czuli się rozgoryczeni, zagubieni. Jedynie kilka kobiet udało się do grobu. W Ewangelii Marka w 16 rozdziale w pierwszym wierszu czytamy, że gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły w wonności, aby pójść i namaścić go, co oznacza, że też nie spodziewały się spotkać z stałego Zbawiciela, ale chciały jedynie namaścić Jego martwe ciało. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy wzeszło słońce, przyszły do grobu i mówiły do siebie, Któż nam odwali kamień od wejścia do grobowca? A gdy spojrzały, zobaczyły, że kamień został odwalony. Był bowiem bardzo wielki. Gdy weszły do grobowca, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę i przestraszyły się. Lecz on powiedział do nich, nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu, który był ukrzyżowany, powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono, ale idźcie. I powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, to co Piotr nie był jego uczniem? Powiedzcie jego uczniom i Piotrowi. No, Piotr szczególnie potrzebował tego słowa, bo trzy razy się go zaparł. I ten anioł mówi: powiedzcie uczniom, ale Piotrowi szczególnie. <grywania> Udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. Wyszły więc szybko i uciekły od grobu, bo ogarnął je lęki i zdumienie. Nikomu też nic nie mówiły, ponieważ się bały. A Jezus, gdy z martwych stał wczesnym rankiem, pierwszego dnia po szabacie, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów. Zobaczcie, kogo sobie Jezus wybrał, żeby w pierwszej kolejności się objawić. Kobiecie, która miała straszną przeszłość. Która była pełna demonów Jezus wypędził z niej te demony I tej kobiecie jako pierwszej się objawił Ona zaś poszła i opowiedziała o tym Powiedziała to tym, którzy z nim przebywali Pogrążonym w smutku i płaczącym A gdy oni usłyszeli, że żyje i że go widziała Nie wierzyli, nie wierzyli Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli na wieś. O tym czytaliśmy na początku z Ewangelii Łukasza. Oni poszli i powiedzieli pozostałym, lecz i tym nie uwierzyli. Wyobraźcie sobie? Nie uwierzyli Magdzie Magdalenie, nie uwierzyli tym dwóm, którzy wrócili taki kawał drogi z Emaus. Na koniec ukazał się jedenastu, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im ich niewiarę. I zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli wskrzeszonego. Trzykrotnie w tym fragmencie Boże Słowo składa świadectwo o niewierze uczniów Pana Jezusa. Ciekawy jestem, ilu jeszcze dzisiaj jest takich uczniów, którzy nie wierzą, którzy słyszeli, ale jak przychodzi co do czego, okazuje się, że nie wierzą. Przecież czytaliśmy na początku, że uwierzyli. W drugim rozdziale prawda, z Ewangelii Jana czytaliśmy, że jak zobaczyli ten pierwszy cud, to uwierzyli. A tutaj trzykrotnie Pismo mówi, nie wierzyli, nie wierzyli, nie wierzyli. Jak to jest z naszą wiarą, bracia, siostry? Wierzymy? Pewnie, że wierzymy. Amen. Szczególnie tutaj w zborze. Jak śpiewamy, jak się modlimy, jak rozmawiamy, wow, jak my wierzymy. Ale to życie weryfikuje naszą wiarę. To te różne sytuacje, doświadczenia, problemy, kiedy tak jak oni, płaczemy, nie rozumiemy, nie rozumiemy, co się dzieje. I wtedy nam mówią, a my mówimy, ja to wiem, ja to wiem, ja to wiem, my wszystko wiemy. Pytanie tylko, czy wierzymy, czy wierzymy. Cóż to byli za uczniowie? Jakże będąc świadkami jego licznych cudów, uzdrowień, a nawet trzech wskrzeszeń z martwych. Nadal nie wierzyli. Widzieli wzbudzoną z martwych dwunastoletnią córeczkę przełożonego synagogi Jaira. Byli świadkami przerwanej procesji pogrzebowej w Nain, gdzie Jezus przywrócił do życia jedynego syna wdowy. I w końcu stali przy grobie Łazarza, który przez cztery dni leżał w grobie, zawinięty w pogrzebowe bandaże, jakże mając wielokrotne zapewnienia Jezusa, że powstanie z martwych nie wierzyli? Skoro oni nie wierzyli, jaką możemy mieć nadzieję, że ktokolwiek dzisiaj po dwóch tysiącach lat uwierzy, otwórzmy na koniec Ewangelię Jana, 20 rozdział. A pierwszego dnia po szabacie, rano, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena przyszła do grobu i zobaczyła kamień odwalony od grobowca. Wtedy pobiegła i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował i powiedziała do nich, zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł więc Piotr i ten drugi uczeń, Jan tutaj tak o sobie pisze, i poszli do grobu i biegli obaj, razem, ale ten drugi uczeń, czyli Jan, wyprzedził Piotra i pierwszy przybył do grobu. Kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednak tam nie wszedł. Przyszedł też Szymon Piotr, idąc za nim, wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna i chustę, która była na jego głowie, położoną nie z płótnami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. Potem wszedł także ten drugi uczeń, który pierwszy przybył do grobu. Zobaczył i uwierzył. Jeszcze bowiem nie rozumieli pisma, że miał z martwych wstać. Wtedy uczniowie powrócili do domu ale Maria stała na zewnątrz przed grobem płacząc. A gdy płakała, nachyliła się do grobowca i ujrzała dwóch aniołów w bieli, którzy siedzieli tam, gdzie było złożone ciało Jezusa, jeden u głowy, a drugi u nóg. I zapytali ją, kobieto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im, bo zabrali mego Pana i nie wiem, gdzie go położyli. A to powiedziawszy, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, lecz nie wiedziała, że to Jezus. Jezus ją zapytał, kobieto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? A ona, sądząc, że to ogrodnik, odpowiedziała mu, panie, jeśli ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus powiedział do niej, Mario, kiedy usłyszała swoje imię, kiedy powiedział do niej, kobieto, nie rozpoznała go, ale kiedy powiedział, Mario, wtedy obróciwszy się, powiedziała do niego, Rabuni, co tłumaczy się nauczycielu. Jezus do niej powiedział, nie trzymaj mnie, w niektórych przekładach tu jest, nie dotykaj mnie, to jest błędne tłumaczenie. Ona chwyciła Jezusa i trzymała Go kurczowo, bojąc się, żeby jej nie uciekł. A Jezus mówi nie trzymaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Mego Ojca. Innymi słowy, Pan Jezus mówi, jeszcze nie odchodzę, jeszcze nie wstępuję do Ojca, jeszcze będę z wami. I wiemy, że przez kolejnych czterdzieści dni Jezus się im ukazywał. To, co Łukasz tam tak wkróciutko zawarł na końcu swojej Ewangelii, to się rozciągało przez kolejnych czterdzieści dni. Jezus przez 40 dni dawał liczne dowody tego, że zmartwychwstał, że żyje, przychodził do uczniów, roz, rozmawiał z nimi, jadł z nimi. Jezus mówi, jeszcze nie odchodzę do Ojca, nie musisz się tak kurczowo mnie trzymać, ale idź do moich braci i powiedz im, wstępuję do mego Ojca i waszego Ojca, do mego Boga i waszego Boga. Dlaczego Pan Jezus nie powiedział Wstępuję do naszego Ojca i do naszego Boga Niektórzy uważają, że to to samo Mego Ojca i waszego Ojca, mego Boga i waszego Boga Mówią, widzisz, dla Jezusa Bóg Ojciec jest takim samym Ojcem jak i dla nas Mówi, mego Ojca, waszego Ojca jest takim samym Bogiem jak i dla was Mego Boga, waszego Boga No jak widzieliśmy wcześniej w tych różnych wierszach jego relacja z Ojcem jest wyjątkową relacją. My mamy tę relację dzięki Niemu. On ma tę relację, dlatego że jest Synem Boga. My natomiast stajemy się Synami Boga, Dziećmi Boga, przez wiarę w Niego. I w tym sensie Jego Ojciec może być naszym Ojcem. Jego Bóg może być naszym Bogiem. Jezus Chrystus jest jedno z Ojcem My też czytamy, że mamy być jedno z Jezusem I jedno z Ojcem Tak jak On jest w Ojcu, tak i my mamy być w Ojcu Przez Niego A więc to wszystko, co Jezus w sobie uosabiał Może stać się naszym udziałem Dlatego Jezus tutaj mówi Idź do moich braci Idź do moich braci, Jezus mówi Jeśli wierzysz w Niego Jesteś nie tylko uczniem, ale jesteś też bratem. Jezus traktuje cię jak brata i w Jezusie Chrystusie masz taki dostęp do Ojca, jaki sam Pan Jezus miał. Możesz być jedno z Nim, możesz modlić się w imieniu Jezusa i dotykać się Ojca, tak jak Jezus dotykał się Ojca. Przyszła więc Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. A gdy był wieczór tego pierwszego dnia po szabacie, a drzwi były zamknięte tam, gdzie zgromadzili się uczniowie z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i powiedział do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im swoje ręce i bok. I uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Jezus znowu powiedział do nich, pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam A to powiedziawszy, tchnął na nich i powiedział Weźcie Ducha Świętego Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone A komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didimos To jest jego greckie imię Didimos znaczy podwójny, czyli bliźniak. Oba imiona oznaczają to samo. Jedno jest hebrajskie, drugie jest greckie. Bliźniak. Bliźniak nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. I powiedzieli mu inni uczniowie, widzieliśmy Pana. Lecz On powiedział do nich, jeśli nie zobaczę na Jego rękach śladów gwoździ, i nie włożę mego palca w ślad gwoździ, i nie włożę mojej ręki w jego bok, nie uwierzę. A po ośmiu dniach jego uczniowie znowu byli w domu, a Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął po środku. A, przepraszam, to już czytałem. A nie, to dobrze, dalej czytam. Drzwi były zamknięte, stanął po środku i powiedział: Pokój wam tak samo brzmi jak ta wcześniejsza część. Potem powiedział do Tomasza, włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce. Wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wierz. Wtedy Tomasz mu odpowiedział, mój Pan i mój Bóg. Jezus mu powiedział, Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele jeszcze innych cudów uczynił Jezus na, uczniach, na, na oczach swoich uczniów, które nie są zapisane w tej księdze, lecz te są zapisane, abyście wierzyli. Wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Synem Boga i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Widzimy, że uczniowie mimo wszystkich otrzymanych przywilejów mieli wielkie wątpliwości, zmagali się z niewiarą i uwierzyli tylko dzięki osobistemu spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem. Wielu ludzi dzisiaj usprawiedliwia swoją niewiarę brakiem takiego doświadczenia. Doświadczenie, jakie było udziałem uczniów Wielu, podobnie jak Tomasz Domaga się takiego cudownego spotkania Ze zmartwychwstałym Jezusem I mówią, jak mi się objawi, to uwierzę Jak go zobaczę, jak jakiś cud uczyni Co więcej, wielu chrześcijan Jest przekonanych, że musi w jakiś sposób Dowieść wiarygodności poselstwa Ewangelii Przez cudowną demonstrację Bożej mocy Cuda, znaki, uzdrowienia. Wierzę w cuda, wierzę w uzdrowienia, wierzę w manifestację Bożej mocy, jeśli Bóg tak zechce. Natomiast nie wierzę, że jest to konieczne, aby ludzie uwierzyli. Co więcej, jestem przekonany, że wielu, którzy są świadkami tych rzeczy, nadal nie wierzą. Tak jak uczniowie, którzy byli świadkami, nadal zmagali się z wiarą, a co powiedzieć o tych wszystkich faryzeuszach i uczonych w piśmie, którzy nie tylko nie uwierzyli, ale knuli, jak zabić Jezusa, kiedy byli świadkami takich cudów. Boży sposób wzbudzenia wiary w ludzkich sercach zasadniczo nie opiera się na dostarczaniu ludziom namacalnych dowodów, ale na pracy Ducha Świętego, który ożywia słowa Ewangelii w sercach słuchaczy I generalnie naszym zadaniem jest szukać tych błogosławionych, którzy nie widzieli Nie widzieli zmartwychwstałego Zbawiciela, nie widzieli jego cudów i wielkich dzieł A jednak słuchając Ewangelii uwierzą Ilu z nas tutaj uwierzyło, bo widzieliśmy cuda bo widzieliśmy zmartwychwstałego Pana. Uwierzyliśmy, dlatego że Bóg w swojej łasce objawił nam Jezusa. Dotknął naszych serc i uwierzyliśmy, że On jest Synem Boga. Uwierzyliśmy, że On jest jedynym naszym ratunkiem, że bez Niego jesteśmy zgubieni. Ale w Nim Bóg ofiaruje nam życie wieczne. W Nim i przez prostą wiarę w Niego nasze grzechy mogą być przebaczone. Słyszeliśmy zwiastowane Słowo i Duch Święty wziął to Słowo i przemówił do naszych serc i uwierzyliśmy, chociaż nie widzieliśmy. I Pan Jezus mówi, błogosławieni, błogosławieni, szczęśliwi ci wszyscy, którzy uwierzyli, chociaż nie widzieli. Duch Boży przekonuje o grzechu, o Bożej sprawiedliwości, o nadchodzącym sądzie, o potępieniu bezbożnych, i zbawieniu tych, którzy wierzą w Jezusa. I dzisiaj nadal Duch Święty przekonuje słuchaczy zwiastowanej Ewangelii, że Jezus umarł za ich grzechy, że po trzech dniach został wzbudzony z martwych i że żyje, żyje, że zbawia i że przyjdzie, aby sądzić wszystkich ludzi, ustanowi królestwo, które nie będzie miało końca. I o dziwo ludzie wierzą. I tak jak Tomasz, składają zbawcze wyznanie o Jezusie. Pan mój i Bóg mój. Czy Duch Święty oznajmił Ci tą prawdę? Czy jest to Twoje wyznanie? Czy Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, jest Twoim Panem i Twoim Bogiem? Obyśmy wszyscy mogli to wyznawać ku chwale naszego Boga Ojca. Amen. Powstańmy do modlitwy. Drogi nasz Panie, jakże jesteśmy Ci wdzięczni za to świadectwo Twoich proroków, Twoich apostołów, zapieczętowane w Twojej świętej księdze. Jakże jesteśmy wdzięczni, iż możemy czytać i z pomocą Twojego świętego Ducha rozumieć, przez wiarę oglądać, tego, który na chwilę stał się mniejszym od aniołów, który za cierpienia śmierci jest ukoronowany chwałą, wywyższony ponad niebiosa. Pan Panów, Król Królów, nasz Zbawiciel, nasz Pan, nasz Bóg, Boży Syn. Kochany Boże, modlimy się, byś umacniał naszą wiarę w Tego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas który wykupił nas z naszego marnego postępowania swoją drogocenną krwią, który udzielił nam swego ducha i wszelkiego błogosławieństwa niebios, abyśmy mogli prowadzić pobożne życie na tej ziemi, który udziela nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Daj nam Pani odwagę w zwiastowaniu Ewangelii, abyśmy wierzyli w moc Ewangelii, Wierzyli w moc Twego Ducha Świętego, który przemawia do ludzkich serc, którzy słuchają. Zachowaj nas od niedowiarstwa w naszym praktycznym życiu, w obliczu doświadczeń, w obliczu problemów, w obliczu ludzi, którzy są wrogo usposobieni i odrzucają Ewangelię. Daj nam prosimy odwagę i śmiałość, by nie ustawać w głoszeniu Ewangelii. A Ty, Panie, poruszaj serca, przez Ducha Świętego przekonuj, objawiaj chwałę Twego Syna, pociągaj ku Tobie i zbawiaj, tak jak czyniłeś to wtedy, kiedy Ci prości ludzie w mocy Twego Ducha poszli do Jerozolimy, poszli do Samarii, poszli po ówczesne krańce ziemi i wszędzie oglądali dusze ludzi, którzy wierzyli Ewangelii i nawracali się. Daj nam dzisiaj tego doświadczać. Panie, wyciągaj swoją rękę, aby potwierdzać nasze słowa znakami, cudami i przejawami mocy Twego Ducha. Nie daj nam jednak pożądać tych rzeczy jako znaków, tak jak faryzeusze ich pożądali w swej niewierze. Zachowaj nas od błędnego posługiwania się tymi rzeczami, tymi historiami, tymi różnymi wydarzeniami, ale daj nam głosić Twą Ewangelię z wiarą, że w Ewangelii jest moc bawienia, że w Twoim świętym duchu jest moc przekonania. Prosimy, prowadź nas i używaj nas w dziele budowania Twego Królestwa. I Ty, Panie, rozkrzewiaj Twoje dzieło w, w pośród nas. Oto to Cię błagamy, o te wszystkie dusze, które dzisiaj słyszą to poselstwo Ewangelii o Twojej śmierci, o Twoim zmartwychwstaniu. Niechaj Twój Święty Duch wzbudza zbawczą wiarę, wzbudza pokutę, wzbudza opamiętanie. Prosimy, prosimy w tym świętym imieniu, ponad wszelkie imiona, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.